18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Anna Kowalczyk. I Olaf Ważyński. Atak hakerski na booking.com. Wyciekły dane klientów. Serwis nie ujawnia ilu. Wypadek w łomienkach spowodowany pod wpływem alkoholu kierowca z zakazami prowadzenia. Na 5 lat... W piątek w próba obalenia weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach już drugiego z rzędu. W szczycie rezerwacji na majówkę Booking.com padł ofiarą hakerów. Serwis informuje, że wyciekły dane klientów. Platforma nie ujawnia ilu użytkowników dotyczy wyciek. Zapewnia jednak, że nie doszło do naruszenia danych finansowych. A hakerzy mogli uzyskać dostęp do imion i nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów i szczegółów rezerwacji oraz informacji przekazanych obiektom noclegowym. W ramach środków bezpieczeństwa platforma rozesłała do klientów maile z aktualizacją kodów PIN przypisanych do rezerwacji. Są zarzuty dla kierowcy, który miał spowodować karambol w podwarszawskich Łomiankach i dla pasażera jego auta. Obaj mężczyźni uciekli z miejsca wypadku. Na Krajowej Siódemce zdarzyło się pięć osobówek, zginęła kobieta i nastolatek. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę. Był pijany. Śledczy ustalili, że kilka godzin przed niedzielnym wypadkiem wypił litr wódki. Oprócz tego miał dwukrotny zakaz prowadzenia pojazdów, powiedział rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sąd wskazał tego mężczyznę za jazdę pod wpływem alkoholu, wymierzył mu karę ograniczenia wolności, która finalnie została zamieniona na karę zastępczą pozbawienia wolności. Wymierzył również temu mężczyźnie zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. A kolejny pięcioletni zakaz kierowca Audi otrzymał dwa miesiące temu. Obaj mężczyźni, którzy uciekli z miejsca wypadku są przesłuchiwani w warszawskiej prokuraturze. Żydzi i Polacy upamiętniają ofiary Holokaustu. 7 tysięcy osób przeszło 3 kilometrową trasą z Auschwitz do Auschwitz-Birkenau. Wśród nich byli uczniowie szkół średnich z całej Polski. Trzeba pamiętać o tym, co się stało. No trzeba po prostu pamiętać. Najważniejsza jest pamięć. Ja już jestem tu któryś raz właśnie ku pamięci osobom, które tu zginęły. I to jest najważniejszy powód moim zdaniem, żeby tego nie zapomnieć, co tu się wydarzyło i y, szerzyć tę wiedzę żeby no. historia koła nie zatoczyła. O, właśnie. Mimo wcześniejszych informacji o odwołaniu udziału, na marszu pojawiła się też delegacja z Izraela. 11 ocalałych i 150 studentów. Kryptowaluty znów w Sejmie. Posłowie zajmą się drugim wetem prezydenta w tej sprawie. Głosowanie w piątek. Marszałek Włodzimierz Czarzasty liczy, że tym razem uda się weto odrzucić. Jestem pełen nadziei, że posłowie i posłanki, którzy odrzucali ten wniosek do tej pory, nie odrzucą tego wniosku. Jeżeli go odrzucą, to narażą tysiące obywateli na utratę majątku i na straty. Decyzja jest po ich stronie. Mają czas na refleksję. Prezydent w lutym po raz drugi zawetował ustawę, która umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego nadzór nad rynkiem kryptowalut. Nie wszystkie stacje paliw stosują się do limitów. Na Podlasiu kilkadziesiąt z nich sprzedawało paliwa drożej.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 Rzecznik KAS nie ujawnia, gdzie dokładnie wykryto zawyżanie cen i o jakie stacje benzynowe chodziło. Jeżeli dochodzenie potwierdziłoby praktykę celowego zawyżania cen, kara może sięgać nawet miliona złotych. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Zgodnie z decyzją ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 ,16 zł, a 98ki 6,70 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 7,41 zł. 41 groszy to są aktualności jedynki. Już dziś finał konkursu Młody Muzyk roku 2026. O tytuł walczy siedmioro młodych instrumentalistów z całej Polski. Zwycięzcę konkursu poznamy podczas wieczornej gali w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Kompozytor i pianista Adam Sztaba, który zasiada w jury, podkreśla, że wszyscy finaliści prezentują bardzo wysoki poziom. No myślę, że wybór nie będzie łatwy. Już widzę, że muzycy są na tak bardzo wyrównanym, świetnym poziomie. Instrumenty różne, utwory też zróżnicowane, chociaż nie brakuje utworów rytmicznych, co mnie bardzo cieszy, że młodzi idą w rytm. No trudne zadanie przed nami jurorami, ale jestem dobrej myśli, że to będzie piękny wieczór. Finał konkursu będzie transmitować Radiowa Dwójka i TVP Kultura. Początek o 20.00. A zwycięzca 6 czerwca będzie reprezentował Polskę na Eurowizji dla młodych muzyków. były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. O sporcie Cezar Góry. Piłkarska reprezentacja polski kobiet rozpoczyna w Gdańsku mecz z Irlandią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. A na dziś zaplanowano rewanżowe ćwierćfinałowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool zagra z Paris Saint-Germain, a Atletico Madryt zmierzy się z Barceloną. Za nami pierwsze półfinałowe mecze siatkarzy o Mistrzostwo Polski. Przypomnę, Warta Zawiercie wygrała z dresowią Rzeszów 3 do 0, a Projekt Warszawa wczoraj przegrał z Bogdanką Lublin 1 do 3. Pod wrażenie poziomu polskiej ekstraklasy jest menedżer Jakub Malkę. No tak to prawda, no, rośliśmy do sportu zawodowego numer 2 w Polsce na pewno, może trzy, biorąc pod uwagę żużel jeszcze. Mamy na tyle dobre warunki dla zawodników, że polscy reprezentanci nie muszą wyjeżdżać z Polski. No wyjeżdżają, jeśli już dostają propozycje nie do odrzucenia, tak to grają wszyscy w Polsce. Dzięki temu mamy wspaniałe widowiska, mamy nowoczesne hale, na torwarze komplet kibiców w meczu półfinałowym. Poziom sportowy też myślę, że wysoki. Moim zdaniem niespodzianka przy ostatnich, jak się prezentowały bywa zespoły w ostatnim miesiącu, no to, że Lublin dźwiga zwycięstwo 3-1 w Warszawie, no, brawa dla Marcina komendy. Brawa i właśnie głos dla kapitana obrońców tytułu, a więc lubelskiej drużyny, czyli Marcina Komendy. Bardzo trudne spotkanie, bo wiedzieliśmy z kim się mierzymy, wiedzieliśmy, że mierzymy się z bardzo mocnym zespołem, który wielokrotnie w tym sezonie pokazywał ogromną klasę i świetną grę, dlatego wygrana jest niezwykle istotna. Jesteśmy krok bliżej tego finału, który chcemy osiągnąć, natomiast to jeszcze nie jest skończona rywalizacja. Wygrać mecz nawet u siebie przeciwko takiemu zespołowi jak Projekt to też jest wyzwanie i mam nadzieję, że zagramy dobry mecz. Najważniejsze jest to, że zgarniamy to zwycięstwo, że mamy 1 do 0 w tej rywalizacji i oby tak dalej. Ponownie o sporcie za dwie godziny. Pogoda. W nocy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 do 5 stopni na krańcach wschodnich i na północnym wschodzie i od 6 do 9 na przeważającym obszarze. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali. Klimat Zła jakość powietrza w Katowicach, poza tym przeważnie dobra. Jedna czwarta mocy jest generowana z odnawialnych źródeł energii. Duże zagrożenie pożarowe w lasach północno-wschodniej Polski, na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz lokalnie na zachodzie. JEDYNKA Polskie Radio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 Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i rybki nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 Muzyczna Jedynka C'est cały twój Paryż z pocztówek i mgły. wymyślony C'est Ciebie obchodzi przejmujesz się tym C'est Podmiejski pociąg rozwozi Twe dni Selahabin, wciąż spóźniony. Selahabin, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, Kościół, widok z mostu. Knajpa, Kościół, i ten bruk, ideał nie go. Daj kościół i do ksłostu Daj kościół i ten próg tak realny Na rogu kumple jak grzech, odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. Selahab, cały twój Paryż z pocztówek i mgły, selahab, wymyślony, selahab, cały twój Paryż dwie drogi na krzyż, knajpa kościół, widok z mostu. Najba Kościół i ten róg, ideał nie tknął go. Program Pierwszy Polskiego Radia, Muzyczna Jedynka i Czysty Kraków. Andrzej Zaucha, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał i Zbigniew Wodecki. A Państwo słuchają muzycznej Jedynki specjalnego wydania naszej audycji, bo taki jest ten tydzień, który doprowadza nas do stulecia, do urodzin radiowej jedynki. Maria Szabowska. Marcin Kusy i przeniesiemy się do Krakowa mocą muzyki krakowskiej, czysto krakowskiej. Słuchaj, jest sporo ośrodków w Polsce, które były takie bardzo silne i są ważne dla muzyki rozrywkowej. Ale Kraków jest... zawsze wydawał mi się absolutnie z innej bajki jakiś magiczny. Taki osobny, jak tak, gdyby, prawda? Tak. Że te krakowskie piosenki, krakowscy artyści, krakowska publiczność nawet, mhm. to jest jakby... O osobna część tej publiczności piosenkowej. Tym bardziej, że tam, gdybyśmy wymienili kilka klubów, jak Jaszczury chociażby, czy też no, Piwnica pod Baranami, piwnica, oczywiście. No, piwnica legendarna. Jazz katakumbowy wspominaliśmy wczoraj o Andrzeju Dąbrowskim, który też z tamtego środowiska Wywodzi się wywodził. Się. I mm -hmm. ten jazz był w Krakowie zawsze ważny. I od takiego jazz rockowego w zasadzie mm, w tej chwili taką jazzrokową pozycję mamy, Marysiu, bo mamy jambli. Jum Fantastyczny zespół, który mimo, że z Krakowa to nagrywał tutaj, prawie tu, w gdzie siedzimy, radio. w Polskim Radiu, y, w Młodzieżowym Studiu Rytm. I dzięki temu zyskali sławę nie tylko miejscową, krakowską, ale także ogólnopolską. No Głos Andrzeja Załchy jest naprawdę niepodrabialny i, i niezapomniany. I to jest taki artysta, który, któremu, jak wszyscy, którzy go znali, mówili, że... Jemu po prostu wszystko bardzo łatwo przychodziło i bardzo łatwo wychodziło, zwłaszcza śpiewanie. To było tak naturalne jak oddychanie niemalże. Tak, to prawda, ale nie tylko śpiewanie także on był taką duszą towarzystwa, e, e, bardzo lubił kobiety, dobrze się z nimi dogadywał. On miał, on miał zupełnie niewiarygodną e, lekkość śpiewania. Ja wielokrotnie go widziałam, jak e, stał przed wyjściem na scenę i widziałam innych artystów, z których każdy jakoś tam zaciskał mhm. kciuki, przestępował z nogi na nogę. Przechadzał, przechadzał się, czasem, się nerwowo. Mhm. A Andrzej na luzie sobie stał uśmiechnięty i jak przyszło do tego śpiewania, to to była czysta radość. Czysta radość śpiewu. Z... Nie wiem, czy się zgodzisz, ale on się tym bawił. Mam takie poczucie, że jego to bawiło, jego to bardzo cieszyło. Ja się zgodzę, tak. Jego to bardzo cieszyło, dawało mu wiele radości. Eee, wielokrotnie mówił, że dobrze, że został artystą śpiewającym, a nie jakimś pływakiem czy innym sportowcem. Wioślarzem chociażby, tak, bo tak, to trenował, tak, prawda? Tak, tak, Miał tak, taką tak. sportową kartę, z której zresztą zrezygnował. Marysiu, zapytam cię na koniec tej naszej sekwencji, bo za chwilę dżamblę, proszę państwa, w programie pierwszym, ale... Ale to było tak, że my radiowcy musimy być przygotowani czasem no, na najgorsze wiadomości, nie tylko na te najlepsze. Ty pamiętasz ten moment, on się wiąże z radiem. Ja nie zapomnę tego momentu nigdy w życiu. On się bardzo wiąże z radiem. To były czasy, kiedy w nocy robiłam programy, muzyka nocą. Mhm. I właśnie wtedy... Ro to było tak, rozchorował się Marek Gaszyński, który miał prowadzić ten program. Zadzwonił do mnie, mówi: Słuchaj, jestem chory, nie powiem ani słowa: Pakuj się, e, masz e, audycję. Masz audycję, ale e, w ogóle nie ma problemu, dlatego że jest gość Staszek Sojka, jesteście z sąsiadami, więc sobie pogadacie. Mhm. No więc zadowolona, e, pędzę tutaj do dwójki, niedaleko nawet tego studia, w którym teraz siedzimy. E, wchodzę do studia i widzę, że jest już Staszek Sojka. I chyba Marek Dalba był wtedy realizatorem i obaj mają takie dziwne miny. I ja mówię, co się stało? A Staszek mówi, zastrzelili Andrzeja zauchę. ja nie powiem ani słowa, poczekałem tylko, żeby ciebie osobiście przeprosić i idę do domu. Ja nie wycisnę z siebie ani słowa. I poszedł. I myśmy zostali z realizatorem. Z tymi wielkimi taśmami, takimi tak. wielkimi pudłami, gdzie na przykład piosenka Andrzeja mogła być piętnasta w kolejności. albo no to, to, było, to była naprawdę bardzo ciężka praca, ale teraz, tak jak patrzę i sobie przypominam tamten moment, że to było właściwie to było właściwie zbawienne. Że myśmy się musieli skupić nie na rozpaczy, że nagle nie ma tego Andrzeja, który był jakimś symbolem żywotności. Symbolem, tylko musieliście być musieliśmy silni, silni mm. i szukać tych konkretnych jego piosenek na tych wielkich taśmach. No i też reakcja, reakcja e, słuchaczy naszych była zupełnie niesamowita, bo wydaje mi się, że my byśmy, myśmy byli jednym z pierwszych mediów, które o Podała tym w ogóle. Po, po, mm. powiedziało. Tak, tak, tak. tak. Andrzej Zaucha, proszę Państwa, i, i nieodżałowany, i wspominany, i na szczęście tych archiwów, również radiowych, pozostało sporo. Andrzej Zaucha dużo nagrywał. I, I łatwo mu to przygotowywał. Przychodzi... Z taką przychodziło. lekkością nagrywał, że to po prostu aż zazdrościli mu koledzy z branży. No to ten gwiazdorski skład Jumbli. Słuchają Państwo muzyczne jedynki, specjalne wydania w tym tygodniu, i takie właśnie opowieści na antenie programu pierwszego. G Biłem Ciebie swoje imię zatwięcało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego ciebie. Do mnie mu najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną. Szczęściem nas. A potem przyjdą noce, jak zwierne pod nasz dom. Siebie, z tym cytatem zadadzi Albino Niego, z tą piękną kantyleną i, i do tego jeszcze i Chorwat, i Marian Pawlik, to było całe bardzo dobre, muzyczne krakowskie towarzystwo. Tak, muzyczne krakowskie towarzystwo najwyższej próby, naprawdę. Oni, oni z taką lekkością występowali. Ja nie widziałam, żeby oni w jakiś sposób się bali tej muzyki, czy, czy coś im nie wychodziło. Nie, to była dla nich czysta radość, tak jak dla nas była to czysta radość słuchania. Oni bardzo szybko Pierwsze nagrania to były dla Studia Rytm, tutaj na czwartym tak. piętrze a później później ta antena. A później była ta wielka płyta Wołanie o słońce nad, nad światem. światem i to jest evenement, żeby na płycie debiutantów wystąpili, uwaga, Janusz Muniak, Michał Urbaniak, Zbigniew Zajfert i Tomasz Stańko. Tak było proszę Państwa i oni są rzeczywiście zwłaszcza w tej suicie na końcu, ale nie tylko. Proszę posłuchać jak te dęciaki tam brzmiały. Marysiu, Kraków cały czas dzisiaj, proszę Państwa, te specjalne wydania muzyczne jedynie. W tym tygodniu nie ma płyty tygodnia, nie ma naszych stałych rubryk, ponieważ opowiadamy Państwu historię i polskiej piosenki, i, I wspominamy, polskiego radia. Tak, mm -hmm. wspominamy ten, tę łączność, te związki między tą muzyką a polskim radiem. Kolejna artystka Kraków, Ewa Demarczyk. No to po prostu postać zupełnie, jakby tu ją określić. No jak We... powiedziałeś, że Kraków jest osobny, tak. to, to Demarczyk była osobna, osobna do kwadratu. w Krakowie jeszcze tak, była, tak. tak. Y, ona miała niesamowite y, poczucie własnej wartości. Ale nie mówię tego, żeby, y, żeby jakoś ją oczernić, czy źle o niej powiedzieć, tylko to poczucie własnej wartości pomagało jej stworzyć taki styl, jaki stworzyła, pomagało jej dobierać repertuar no, we wszystkim jej pomagało, chociaż y, czasami była trudną osobą w, w we, takich, współpracy, we współpracy. W, w komunikacji. Tak, tak, tak. A jaka była podczas wywiadów? W ogóle udzielała wywiadów? Miałaś okazję z nią rozmawiać? Miałam okazję z nią rozmawiać, nawet nie raz, a potem, kiedy Ewa Demarczyk już się wycofała z, z występowania, to czasami Dzwoniła do mnie. To były jeszcze czasy telefonów niekomórkowych, tylko takich, takich telefonów starej daty. I, e, I rozmawiałyśmy, bo ja ją namawiałam, żeby zresztą Nina Terentiew mówi słuchaj, jakby wy macie dosyć dobry kontakt. Ja mówię, no tak, jakoś tak nie wiem dlaczego, ale mamy dobry kontakt. No to namawiaj ją, żeby wystąpiła w telewizji. Przecież to szkoda, żeby, mhm. żeby tak się skończyła jej kariera, taka kariera. No i ja właśnie na tej zasadzie czasami do, do niej dzwoniłam, ale ona nigdy już nie wystąpiła. Ona, ona była szalenie krytyczna wobec siebie. Nie tylko wobec branży, bo była mega krytyczna mm -hmm. wobec branży i każdemu mo mogła coś tam wytnąć, jakiś błąd, ale sama o sobie też nie mówiła najlepiej. Na przykład mówiła, o nie, to źle zaśpiewałam. Ja mówię, jak paniewo, źle? No i jak, no mogłam lepiej. I taka była no, niesamowita. niesamowita, niesamowita. Ale była. wiesz co, mam, muszę to powiedzieć, bo yy, znam ludzi z tego pnia, powiedzmy, heavy metalowego, trash metalowego, death metalowego czasem, Wiesz, że dla nich też Ewa Demarczyk jako postać mm -hmm. jako, i ta pierwsza płyta, Ewa Demarczyk śpiewała piosenki Zygmunta Koniecznego. Zygmunta Koniecznego. W jakiś sposób inna muzyka może ich nie interesuje. A to inspiruje przez, no. przez właśnie no, taki ten nastrój, klimat. Coś, co oni we dwoje, no, wraz z zespołem oczywiście wspaniałym stworzyli. Ja się nie dziwię, że ta muzyka interesuje. Ta muzyka jest tak inna od od w ogóle całej reszty muzyki chyba, poprzez też pani Ewy, taką nie wiem jak to powiedzieć. Ta, ta, ona zawsze bardzo dokładnie wiedziała, co ona chce zaśpiewać i ja jak myślę. ona chce zaśpiewać i jak już to wiedziała, to żadna siła ludzka z tej ścieżki jej nie, nie zabrała, bo ona uważała, że ona najlepiej jej wie, jak Ewa Demarczyk powinna podawać piosenki. No trudno z tym e, polemizować, dyskutować, polemizować. polemizować tak. Ewa Demarczyk w Radiowej Jedynce. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie. Jak fotografia wszystkich wiosek, Kanteczki deszczu wam przyniosę. Nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychali Tańczą panowie niewidzialni Na moście w Awinion Zielone staroświeckie granie Jak anemiczne pączki ciszy Odetchnij drzewem, drzewę, to usłyszysz jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatku ganie, tańczą liściaste suknie panien. tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinią W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miasta, srebrzysty godny, Wirują taki płowo złote jak ludnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Po Urodziny jeden. Cztulecie Polskiego Radia. Ewa Demarczyk już była wielką postacią, kiedy w jej zespole pojawił się młody skrzypek. No młody i przystojny skrzypek, tak, tak. On też zawsze bardzo wspominał dobrze ten początek, mm -hmm. to granie z Ewą, tę szkołę Ewy tak. Demarczyk. On tak mówił, jestem ze szkoły Ewy Demarczyk, Ewy Demarczyk. Ale kto mówił, nie powiedzieliśmy, Zbigniew Wodecki. To ty mnie poznałaś ze Zbigniewem Wodeckim. Tak, nie pamiętam tak, tego. Tak, to było w Opolu, to było moje pierwsze Opole. Wspólny nasz wyjazd, byłem niesłychanie przejęty tym, że yy, będę relacjonował festiwal i mieliśmy razem takie długie pasmo, Leniwa Niedziela. To było specjalne tak. wydanie mm -hmm. od godziny 10 i Zbigniew z rozwianym włosem w takiej bardzo eleganckiej, ale rozpiętej koszuli, koszuli tak. białej przychodzi do nas, no i tak się poznaliśmy. Mieliśmy wtedy z nim rozmowę, taką pierwszą moją rozmowę mm -hmm. i później tych spotkań, telefonów było sporo, ale, wiesz, ale on był wspaniały że, że To był wspaniały człowiek, on był bardzo e, muzykalny niezwykle e, i pamiętam, że jak kupił sobie mieszkanie w Warszawie, to czasami dzwonił do mnie tutaj do radia i mówi: jesteś w robocie? Ja mówię, no jestem. To przyjadę na kawkę. Ja mówię, to chodź. Aha. I wtedy kawiarnia była tak przy wejściu do, do tego studia, w którym teraz jesteśmy. siedzimy. Mhm. Jesteśmy. I sobie tam rozmawialiśmy i Zbyszek opowiedział mi taką historię. Wiesz, że to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Ja mówię, no jak dla każdego, polskiej radio. On mówi, nie, nie, nie dlatego. Mówi, tak kiedyś sobie siedziałem tutaj na kawce, z kimś tam i nagle otworzyły się drzwi ze studia, które wtedy, to właściwie było jedno z tych pomieszczeń, w którym teraz siedzimy tak. i wyszedł z tego, z, z tych drzwi taki dosyć niski pan w kapeluszu, bardzo elegancki, podszedł do mnie, uchylił tego kapelusza i mówi, przepraszam, czy pan w Wodecki? A Zbyszek mówi, tak, niech pan tak dalej śpiewa, jak pan śpiewa. A ja nie wiedziałem kto to jest, mówi Szymsz. A to był Władysław Szpilman. Tak. I dostać takie e, recenzję, ta, recenzję taką, recenzję taką od mm. Szpilmana. On zresztą się powoływał na to Często. Bardzo często to ta, wspominałem. Ta. Ale wiesz, jak prowadziłem go czasem tutaj e, korytarzami radiowymi, on poznawał i wiesz co, zobacz, zobacz, zobacz ja tu było to studio, tu była orkiestra Trzaskowskiego, tak. tu przy pianinie, przy fortepianie siedział Adam Makowicz, mój, wiesz co dla mnie było, to, to przyjazd do Warszawy i zagranie z tą orkiestrą, to było po prostu coś niewyobrażalnego. I to też była jedna z tych jego takich szkół, a przecież tutaj także pod dyrekcją Wojciecha Trzcińskiego, który wymyślił mu tę płytę, nagrał swój debiut. Także związki Zbyszka, już mało, że lubił tu przychodzić, to, to jednak były bardzo, bardzo duże. Jak jeszcze padło to nazwisko Wojciech Trzciński, no to powiedzmy, że to był, e, wtedy to się tak nie nazywało, że szef muzyczny, dyre, e, Kierown kierownik redakcji, redakcji muzycznej, muzycznej mhm. Wojtek Trzciński, który szalenie się za, e, zasłużył muzyce w polskim tak. radiu, bo to był świetny kompozytor e, i też człowiek z otwartą głową i bardzo fajny szef. To wiesz co, ja mam teraz niespodziankę i dla ciebie, i dla słuchaczy, bo to będzie połączenie Trzciński-Wodecki, bo to będzie dziewczyna z konwaliami. Rankiem w poza przeszłym roku Szłaś ulicą z konwaliami Ty I mój niepokój Idąc chwilę obok się Czytaliśmy spojrzenia, w między wierszami. Hej dziewczyno nieznajoma, ciepło miałaś niesłychane, jak w pierunie zabłąkanym dziełem. Pamięci Będzie moim talizmanem, twój rumieniec zarobany mi Widzę Cię na każdym kroku, gdy się w Ulicą skąd A Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Nadajemy specjalnie dla Państwa muzyczne jedynki, no takie, które podsumowują jakoś te nasze urodziny. Jedynka kończy 18 kwietnia 100 lat. Marysiu, te postaci krakowskie dzisiaj szczególne. Tak, to, to wspaniałe miejsce muzyczne Kraków, fantastyczne. Mm -hmm. A I jak... muzycy i poeci. A jak zapamiętałaś Marka Grechuta? No Marka bardzo dobrze zapamiętałam. Z Markiem e, taki bliższy kontakt to nawiązałam dopiero, oczywiście go uwielbiałam cały czas, od, pier od pierwszej będziesz moją panią, czy w pierwszych tych nagrań, ale potem go poznałam, bo jakiś e, Dobrych kilka lat w Świnoujściu był festiwal muzyczny imienia Marka Grechuty. I tam oni przyjeżdżali z Danką, Marek i zawsze się spotykaliśmy, w, mieszkaliśmy w, w jednym hotelu i spotykaliśmy się na śniadaniu i tam snuliśmy plany Czego to Marek jeszcze nie nagra? Jaką drogą ma pójść? Czy on w ogóle jeszcze ma szansę w tym nowoczesnym świecie? Mhm. Bo to już były lata po tej jego wielkiej karierze, tym tak. początku. Marek był naprawdę bardzo fajnym człowiekiem o niesamowitej wrażliwości, takiej wrażliwości muzycznej. I jednocześnie te jego piosenki miały w sobie jakąś niesłychaną prostotę. I, i melodie, i i wszystko, co trzeba, żeby, żeby piosenka trafiła do słuchacza. On zresztą zdawał sobie z tego sprawę. Wiesz, ja, ja myślę o nim jako człowieku też wrażliwym na słowo, bo on wspaniale operował tym słowem i też umiał wykorzystać kapitalnie poezję, dopasować ją do tego, co skomponował. I tutaj muszę wtrącić, bo to czasem umyka, podobnie jak umykało zawsze w przypadku Zbyszka Wodeckiego. To byli tak zwani artyści samowystarczalni, jeśli chodzi o muzykę. I jeden, i drugi tak. skomponował, Jak Bóg, cudze spojrzeniem, spojrzenia, o Bóg, jak obok nie cudze spojrzenie, spojrzenia, jako pewność jak, obok pewnościu lotnia, pewnościu lotnia, jak obok Jako Bóg, cudze spojrzenie, cudze spojrzenie, jako Bóg, pewność ulot, jako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 Thank <sweak>